Jak słucham Piotra, to mówię do siebie: Jestem Piotrowy. Jak słucham Karola, to mówię: Nie, jestem Karolowy. Słucham Pawła, mówię, jestem Pawłowy. Słucham Marka, nie, jestem Markowy. Sebastiana, słucham: jestem Sebastianowy. Waldka, słucham: mówię, nie, jestem Waldkowy. Ale, ale gdy się już uspokoję, to, to mówię, nie, jestem chrystusowy, jestem chrystusowy. A to wszystko jest z Boga, przez Boga i ku Bogu. I wy też jesteście z Boga, przez Boga i ku Bogu. Jak więc przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie. Zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie. Umacniajcie się w wierze, jak was nauczono pełni wdzięczności. I to właśnie myślę, że to nasze zwiastowanie, wasze posługiwanie, obdarowanie przez Boga, ku temu niech służy, abyśmy, my jak tutaj jesteśmy, wraz z całym ludem Bożym, skorośmy przyjęli naukę o Chrystusie Jezusie, jako Panu, żebyśmy w Nim postępowali, tak w Nim postępowali, żebyśmy zakorzenili się w Nim, żeby Jakieś życiowe doświadczenie, czy próba, czy niepomyślność, cokolwiek, oby nas nie wyrwało z tego mocnego postanowienia pójścia za Chrystusem. Nawet gdyby wszyscy inni przestali chodzić, to dalej idź, to dalej idź. Ja też chcę dalej iść. Wierzę, tak jak nas nauczono pełni wdzięczności, Mówiliśmy w niedzielę o tym, że domy mają fundamenty, również dom Boży ma fundament i ten fundament nie jest od niedzieli założony, ale on jest od prawie dwóch tysięcy lat. To jest fundament, na którym Bóg przestawi pieczęć, że zna Pan tych, którzy są Jego. Oraz niech odstąpi od nieprawości każdy, kto imienia Pana wzywa. Skoro tak jest, że Bóg zna tych, którzy są Jego, to chcę was zapewnić za Słowem Boga, za Słowem Bożym, że Pan zna również uczynki nasze. To nie jest takie, wiecie, sentymentalne wyznanie, znam jego, to tak jak mogę powiedzieć, znam Andrzeja, ale nie wiem dokładnie jak on żyje, tak, mogę usłyszeć od braci, od sióstr, jak żyje Andrzej, ale nie mam takiego wglądu w całe życie, W objawieniu Jana, otwórzmy to, bo na tym tutaj chciałbym się oprzeć, na tym słowie zapisanym w objawieniu Jana w liście do zboru w Laodycei. Znacie, no ja sam słyszałem bardzo wiele kazań, ale tak jak tutaj było wspomniane, Piotr apostoł mówi, nie przykrzyj się to jedno i to samo mówić. To służy naszemu zabezpieczeniu. Czytamy tutaj...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 Ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że pożałowania godzin, żeś pożałowania godzin, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przejął szaty białe aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję karcem i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczem. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego, i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, taki jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co, co duch mówi do zborów. Umiłowani, nikt na świecie nie zna nas lepiej niż Jezus Chrystus. Skorośmy Jego, Jego dziećmi jesteśmy, bo to o tym mówię, skoro jesteśmy Jego dziećmi, skoro zostaliśmy przez Niego zrodzeni, to oświadczam za tym słowem, nikt nie zna nas lepiej jak Jezus Chrystus. Nikt nie zna lepiej naszych uczynków jak On, Nikt nie zna lepiej naszych myśli, naszych pragnień, naszych motywacji niż Zbawiciel. Nikt. Nikt nie zna lepiej naszego całego życia, naszych dróg, naszych ścieżek, tam gdzie chodzimy, tam gdzie nikt z ludzi już nas nie widzi, ale On cały czas widzi, On cały czas patrzy. Tak jak Słowo Boże mówi, że wszystko przed Nim jest odkryte. Nic się przed Nim nie ukryje. Pamiętajmy o tym, bo to, żebyśmy nie byli jak te ma, ma, małe dzieci, które tutaj biegają czasami. Wiecie, jakie są to małe dzieci? One tak, one więc schowa się pod ławkę i myślą, że go nikt nie widzi. Małe dzieci tak myślą. I myślą, że się schował i w ogóle nikt go nie widzi. A wszyscy, no, każdy dorosły widzi, że przecież się schował i wszystko widać. Tak samo my czasami jak te małe dzieci myślimy, że schowamy się gdzieś tam, i nas nikt nie widzi, a Pan wszystko widzi. Wszystko wie. I On zna nas, umiłowani, najlepiej. I tak jak ten, ten list do zboru w Laodycei się zaczyna od tego, że napisz, to mówi ten, który jest amen. Świadek wierny i prawdziwy. Nie ma lepszego świadectwa. Nie ma bardziej prawdziwego słowa niż to słowo, które mówi Jezus. Nie ma. Tutaj mamy braci, którzy, którzy sądzą, ludzi. No i ja rozumiem, jak dobrze to wszystko rozumiem, to jeżeli są świadkowie, którzy świadczą, jest ich więcej jak jeden, dwóch, trzech składa zeznanie jakieś, świadczą o czymś no to na tej podstawie przyjmuje się, że to, co zostało powiedziane i są zgodni, mówi się, przyjmuje się, że mówią prawdę, tak? No, że to jest świadectwo prawdziwe. Natomiast nie zawsze tak musi być. Świadectwo ludzi nawet może być zgodne, ale ono nie musi być prawdziwe. Stąd może zdarzyć się tak w naszym życiu, że 200 osób, powie ci jakąś rzecz, ale Słowo Boga, świadectwo Ducha mówi ci coś innego, to to świadectwo zgodne z Pismem jest wiarygodne, jest prawdziwe. My musimy o tym pamiętać, bo w Domu Bożym nie ma demokracji. Nie jest tak, że im więcej ludzi coś powie, to znaczy to jest zapewne, na pewno prawda. To jest, to musi tak być. My odwołujemy się do tego, co mówi świadek wierny, prawdziwy. Jego świadectwo, świadectwo Jezusa o naszym życiu jest prawdziwe. Zapewniam was. On się nie myli. On nie mówi tego po to, żeby nam przykryć sprawić. Ale on chce powiedzieć nam prawdę o naszym życiu. I dlatego my to świadectwo musimy przyjmować jako, jako prawdziwe. I czytamy, gdzie jest, mówi, znam twoje uczynki. Jak pisał tutaj do Laodycei, to okazało się w życiu tych braci, tych sióstr, w życiu tego kościoła, że uczynki tych braci, tych sióstr były nijakie. Życie ich było nijakie. To nie było życie ani zimne. Takie, wiecie, zupełnie już totalne odstępstwo od Boga. Ani gorące, ani gorliwe. To było takie życie nijakie, mdłe. Zauważcie, chcę waszą uwagę zwrócić na to, że tutaj Jezus im nie wypomina, nie mówi. Chcę wam wypomnieć wasze grzechy. Chcę wam teraz powiedzieć, jacy jesteście. Że cudzołóstwo w waszym życiu jest, że gniew jest. Jezus tutaj mówi, że twoje uczynki, twoje życie, twoje postępowanie jest letnie. I każdy, każdy, kto miał do czynienia z letnią wodą, letnią zupą, wie, jak to smakuje. Ci bracia w tym zbożu, oni wiedzieli jeszcze lepiej to niż my, ponieważ przez ich miasto przepływały takie wody, one płynęły skądś tam dalej i, i jak zanim dotarły do, do, do nich, to były takie letnie. Nawet czytałem, że te, te, tej, tej wody używało się po to, żeby wywołać odruchy wymiotne, żeby oczyścić żołądek. i Oni doskonale wiedzieli, o czym Jezus mówi, że wasze życie jest jak ta woda. Jak ją pijecie, sami wiecie, jakie macie odruchy w waszym życiu, że nie chcecie takiej wody, nie chcecie takiej temperatury. I z całą stanowczością my musimy jakby mieć pewność i ciągle o tym mówić, że Jezus Zbawiciel nie przyjmie letniego życia. Jezus Zbawiciel nie chce takiego mdłego życia. To życie umiłowani, ono, wiecie co, myślę, że ono jest umoralnione. Tam się nawet, można by powiedzieć po ludzku, może nie ma się zbytnio do czego doczepić. Nie ma za co, wiecie, powiedzieć, o, pije, nie, o, piję, o, op, zapalił papierosa. To takie życie, wiecie, gdzie ani tak, ani tak. Miłowani, takiego życia w domu Bożym niechaj będzie jak najmniej, niechaj w ogóle nie będzie. I powiem wam szczerze, takiego stanu w, w własnym życiu obawiam się najbardziej. Najbardziej. Bo o ile droga i odległość między gorącym a zimnym jest z daleka, ale już droga między gorącym, odległość między gorącym a letnim już jest znacznie bliżej. W sposób niezauważalny Możemy do takiego stanu przejść, stanu gorliwości, ze stanu gorliwości dla Boga, że serce mi płonie, że palę, że chcę, że pragnę, że ciągle mi mało Boga, że ciągle wołam. Możemy w sposób dosyć bezbolesny, niezauważalny przejść do stanu letniości. I mało tego będziemy nawet usatysfakcjonowani takim życiem. Takiego życia Jezus nie chce. Do takiego życia Jezus nas nie powołał. Wiemy, że pragnieniem Boga jest, abyśmy byli gorliwi dla Niego, płonący. I na takie życie, no co tu gadać, I sami potwierdźcie to miłowani, że na takie życie też miło się patrzy. Na życie takiego, życie, takie życie brata, takie życie siostry. To, to jest bardzo miłe. To jest piękne, patrzeć na gorliwego brata, gorliwą siostrę, że z jego ust zawsze słowa wypływają Boże, że, że świadectwo Boga, że to, jest, to buduje, to zachęca. A weźmy życie letnie, chrześcijańskie letnie życie. Nie ma tam się do czego doczepić, ale też z tego nic nie ma zbytnio. Nie ma, nie ma tej zachęty. To jest, to jest porządne życie. To jest właściwie w, w oczach ludzi i wobec świadectwa ludzi to jest w miarę porządne życie. Ale Bóg wie, co jest tam w sercu. I w sercu tutaj tego, tego zboru w Laodycei Jezus im mówi, dlaczego tak myśli. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś po godzin nędzarz i biedak, ślepy i goły. Wiecie, jest jakieś świadectwo w życiu letniego brata czy siostry. Ono jest niezauważalne, ale tam jest jakieś takie wyznanie, niewerbalne, wyznanie niewyznane. Coś takiego, wiecie, w sercu, że, że mam coś takiego, jest dobrze, mam, mam, mam wszystko, no po co się wychylać? Tu nie myślmy tylko, ja nie myślę tylko tutaj o bogactwach. W sensie takim materialnym, w sensie, że zbór w Laodicei rzeczywiście to byli, uważam, tak mi się wydaje, zamożni ludzie. Samo to miasto, ono słynęło, z wytwarzania, nie wiem, wełny tak? i rozsyłali na, na cały region Słucham, maści, tak i była tam, lecznicze maści wytwarzali bardzo skuteczne także nawet jak przed bodajże około 60. roku miasto w wyniku trzęsienia ziemi się zawaliło to Rzymianie chcieli pomóc, to oni mówią nie potrzebujemy waszej pomocy, mamy kasę mamy wszystko i, i, I było coś, wiecie, oczywiście, pewnie byli bogaci, ale, ale wśród, nas, wśród nas nie jest tak, że jest wielu zamożnych, wielu bogatych. Nie jest tak. Ja bardziej odnoszę to do takiego, do takiego zadowolenia, w sensie mam wszystko. To jest dziwne, bo będąc nawet bogatym, chciwy bogaty chce mieć jeszcze więcej. Ale jest w Biblii opisany taki bogaty, taki bogacz, któremu pola obrodziły, pamiętacie to. I on mówi, co ja teraz zrobię, co ja pocznę z tym. Mówi tak, pomyślał sobie, zburzę to, co mam, to, co zebrałem i to, co miałem, wsadzę w te stodoły, które zbuduję i powiem do swej duszy, teraz to żyj, używaj, niczego nie potrzebuję. O, Tam nie ma, tam jest napisane, no to teraz się wezmę dopiero z pomnażanie. Jemu już wystarczyło to, co miał. Tylko zamiast w tym, co miał, co mu obrodziło, żyć dla Boga, służyć Bogu, to on mówi nie. Będę teraz żył dla siebie. I, I ten stan jest bardzo niebezpieczny. I teraz już y, pomijmy, zapomnijmy troszkę o tym, o tym bogactwie, takim materialnym, o tym złocie tylko o tym takim stanie w Chrystusie, że tak, nawróciłem się do Pana, e, pozyskałem jakąś naukę, e, słucham Pawła w sumie, e, przeczytałem ileś książek, zresztą mam ich pełno, zamówiłem jeszcze dodatkowych e, i w ogóle z nikim się tam nie wadzę, nikomu nie przeszkadzam chodzę do zboru, mam Biblię, mam śpiewnik pielgrzyma, wszystko właściwie, wiecie, i taki może powstać takie, mam, mam, jestem, jestem bogaty, mam wszystko. I, i wyłącza się to, to pragnienie dążności, to pragnienie, e, Biblia nas nie zachęca do ubóstwa. Posłuchajcie dalej, jeszcze, jeszcze mnie nie osądzajcie. Biblia zachęca nas do bogacenia się w Chrystusie. Żebyśmy stali się bogaci w Chrystusie. Biblia nie mówi, stańcie się żebrakami w Chrystusie. Tu w ogóle Słowo Boże jest takie, że tak, z jednej strony do biednego człowieka, biednego w sposób taki materialny, mówi, tutaj zresztą to było do jednego ze zborów, No, że tak, jesteś biedny, niewiele masz, ale ty jesteś bogaty, Jezus mówi. Tak, to jest, to jest w drugim rozdziale. E, jesteś, jesteś jesteś bogaty. Do bogatego mówi, ty biedaku jeden. E, czyli my musimy jakby osadzać też to, te słowa, kiedy mamy być bogaci, kiedy biedni. Słowo Boże mówi, błogosławieni ubodzy w duchu. W innym miejscu zachęca nas do żebyśmy byli ubogaceni tak? bogactwem Chrystusowym. Żebyśmy nie byli, żebyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarował. Że to nie są, wiecie, jakieś takie nic niewarte rzeczy. To są bogactwa Chrystusowe. I żebyśmy w tych bogactwach wzrastali, żebyśmy, żeby nasze życie stało ubogosławione i ubogacone. Zatem ten bogaty człowiek nie chciał już nic robić. Podjął decyzję w swoim życiu. Wystarczy. I jeżeli wierzący człowiek nie ma takiego prawa, uważam, podejmie decyzję. Wystarczy mi to, co mam. Wystarczy mi, że poznałem Kościół. Wystarczy mi, że poznałem doktrynę Kościoła. Wystarczy mi, że znam już Biblię. Wystarczy mi, że zaprenumerowałem jakieś czasopismo. To już mi wystarczy. Już więcej, wystarczy, nie będę więcej. To, to pilnujmy się, bo to jest bardzo niebezpieczny moment. Człowiek, który jest gorliwy dla Boga, on zawsze mówi, Panie, Panie mój, dawaj mi siebie więcej. Panie, dawaj mi tego pokarmu. Jestem głodny. Pragnę. Pragnę. I jest jakby jego dusza do dnia, kiedy się nie spotka z Chrystusem, jest nienasycona. I on ciągle te tęsknoty za Bogiem się w nim wzbudzają. On oczekuje, on wypatruje. Kiedy to w końcu spotkam się z moim Panem? Kiedy nastanie ten dzień, kiedy spotkam się z Nim? Jeżeli jeszcze troszkę, to, to będę trwał w Nim. Będę wierzył. Będę Mu ufał. Będę na nim polegał każdego dnia. Dlatego Jezus mówi, radzę ci, nabyj, nabyj u mnie. Dobry jest Pan. Ile trzeba zapłacić? Wszystko? Mamy w księdze proroka Izajasza takie, przyjdźcie, kupujcie mleka, wina, ale ile trzeba za to zapłacić? Bez pieniędzy przyjdźcie. To jest taki, taki, taki jest Bóg. Mówi, przyjdźcie, kupcie bez pieniędzy. Przyjdźcie. I tutaj w wielu sercach rodzi się problem. W sercach nieodrodzonych, ale w sercach też odrodzonych. Że człowiek, który myśli o sobie, że jest bogaty, czy w ogóle faktycznie jest bogaty, jemu trudno przyjść w ogóle do kogokolwiek, poprosić o coś, ponieważ on w zasadzie sam siebie zaspokaja, wszystko ma, on nie potrzebuje przed kimś się płaszczyć, tak, poniżać, poproszę. I ten stan w sercu człowieka wierzącego, że wszystko mam, niczego nie potrzebuję i... Utrudnia to, żeby przyjść do Boga, Panie, proszę Cię, proszę Cię, Boże. To, już, to jest stan, stan takiego człowieka jest dosyć dramatyczny, dosyć dramatyczny, bo taki człowiek y, opiera się na tym, co ma, na tym, co kim jest, co posiada, y, co poznał, a życia nie opiera na Chrystusie, a w Nim jest wszystko. W Nim jest życie, Jezus mówi. W Nim jest, w Nim jest życie. I stąd trudno uwierzyć, że to jest mowa do wierzących, słuchajcie, to jest jakieś, możemy powiedzieć, tacy ludzie to powinni w ogóle być wykatapultowani, ale nie u Boga. Zobaczcie, jak Bóg cierpliwie czeka. Nawet w tym, co nasz umiłowany brat Piotr mówił, że był taki czas właśnie, taka, taka, taki, taki czas w życiu, kiedy tu, tu poznałem Pana, a tu dopiero zacząłem wołać do Niego. I minęło ileś lat. Wielu ludzi by powiedział, e, daj sobie spokój. Ale Bóg woła i Bóg jest nader cierpliwy i nader dobry. I Bóg widzi, że stan tego człowieka, który mówi do siebie, jestem bogaty. Niczego nie potrzebują. To Bóg widzi tego człowieka, że on jest nędzny. Widzi, że jest biedny. Widzi, że ten człowiek jest ślepy i goły. Bóg widzi w całej krasie tego człowieka i mówi, pożałowania to jest godne takie życie. Człowiek tego nie widzi, wiecie. Człowiek widzi to, co jest na zewnątrz. Człowiek zobaczy może jakiś tam płaszcz sprawiedliwości, jakiś pozór pobożności i nie oceni tak. Chwała Bogu, że Bóg przemawia przez swoich, swoje dzieci, że Bóg obdarowuje, że Bóg może, bo ja nie mówię, że Bóg przemówi tylko liwkomorze, ale że przemówi też przez brata i siostrę i wezwie do pokuty takiego człowieka, takiego brata, taką siostrę, bo o takich mówimy. Obawiam się, obawiam się, z żalem to mówię i z bojaźnią. Obawiam się, że takich w kościele jest najwięcej letnich. Jeżeli to świadectwo idzie od samego tronu Bożego, że tak jest w moim życiu, to to dzięki Bogu, że Pan, tak jak tutaj czytamy, mówi, radzę Ci, nabyj. Nie chcę Cię potępić, nie chcę Cię od siebie odrzucić, ale mówię, radzę Ci, nabyj. Kupu mnie tego złota, tej szczerej wiary. Kupu mnie maści, przyjdź do mnie, powiedz, Boże, nie widzę tego, co może Ty widzisz. Panie, ale proszę Cię, daj mi tej maści. Żebym zobaczył, jak to moje życie wygląda. Takimi oczyma, jak im, jakie Ty masz, Boże. <śmiech> Wszystkich, których miłuję, zobaczcie. karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg, że wzywa tych, którzy, których życie nawet jest letnie. Żeby już tego nie pogłębiali, ale żeby... Stali się gorliwi i tak jak czytamy, to wszystko wynika z miłości Bożej, z tego, że jest ojcem, z tego, że ten nawet letni brat i ta letnia siostra, to my musimy sobie to zapamiętać do końca życia. To jest dziecko Boga. Dziecko Boga. I co robi dobry ojciec w niebie? Karci, smaga. Wychowuje, nie odpuszcza, nie odpuszcza. Wzywa do upamiętania, do odwrócenia się, do tego, aby życie stało się gorliwe. I powiem wam umiłowani, że jego wychowanie jest inne niż nasze wychowanie. Słowo Boże w liście do hebrajczyków. Nie otwierajcie, ja wam przeczytam. 12 rozdział, siódmy wiersz mówi Trwajcież w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił. I dalej w dziesiątym Tamci, tamci ojcowie naszy ziemscy. Karcili nas według swojej woli na czas znikomych dni. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości. Kochani, nawet nasze wychowanie dzieci, chociaż myślę, że nasze może być inne niż tamtych, tamtych ojców. Którzy może nie znali dróg bożych. Ziemscy ojcowie, jak tutaj czytamy, ziemskie matki karcą dzieci według swojej woli na czas znikomych dni. Ja zachęcam gorąco do tego, aby uczyć się od Boga wychowywania dzieci. Patrzeć, jak Bóg wychowuje. Patrzeć, czego Bóg, o czym Bóg myśli. Zobaczcie, jak daleko Bóg sięga. Ileż to razy ja byłem świadkiem, gdzie rodzice, wierzący rodzice katują tego dzieciaka. A weź widelec tak, a usiądź prosto, a to. A przyszły sprawy bardzo poważne, jak jakiś stosunek wobec starszej osoby. Zachowanie jakieś brzydkie. Cicho siedzą. Co to jest? Co to za wychowanie? To jest, wiecie, to jest wychowanie na czas znikomych dni, na czas życia jakby tego dziecka, żeby ono, wiecie, tam nie ma myśli, żeby to dziecko dla Boga wychować, w sensie karcić je według tej myśli Bożej, tylko żeby to dziecko dobrze było odebrane później, jak dorośnie, w dorosłym życiu, żeby nikt się nie śmiał, jak on będzie jadł w restauracji. Masakra to my, my pójdźmy, kroćmy śladami Boga naszego. On jest ojcem doskonałym. Jego karcenie to nie jest wiecie, wynikające z popędliwości, żeby o, już, już go wzięło. Nie. To jest, to jest zanim Pan, wiecie, Bóg jest mądry, zanim, zanim skarci, widzimy, napomina, zachęca, smaga. potem. I to wszystko wynika z miłości. Przypowieści Salomona mówią, nienawidzi swego syna, ojciec, który nie karci go, nienawidzi. Jak ja słyszę te głupoty światowe o tym niekarceniu dzieci, to jest nauka nie z Boga, to jest ochyda, to jest my jako dzieci Boże, to nie, nie to mnie przeraża, wiecie, przeraża mnie tylko, że niektóre dzieci Boże jeszcze się nad tym zastanawiają, czy to jest godne naśladowania, czy warto w to wejść. Czy warto tą drogą pójść? Po co to myśleć tak? My przykład mamy, bierzemy z ojca naszego, który jest w niebie. Uczymy się od niego. I stąd, i stąd yy, czasami jest tyle właśnie niepowodzeń w, tych, w tym wychowaniu dzieci. Te dzieci są już tak zakręcone, bo w zasadzie yy, wtedy, kiedy powinny być skarcone, to nie ma, a wtedy, kiedy nie ma, to nie powinno się, bo to są błahe sprawy. To one, wiecie, to są błachostki, dostają w wcir, wiecie. To co to za... No tak nie można. Upamiętajmy się z tego, jeżeli my tak nasze dzieci wychowujemy. Ale jeżeli ta matka i ten ojciec widzi już tam przyszłego lekarza, adwokata, no to wiecie, to on musi się zachowywać, nie? No musi się zachowywać. No jak on będzie... Jak on będzie się zachowywał, no jak on będzie jadł w tych restauracjach, na spotkaniach biznesowych, Przecież to jest najważniejsze. Ale jeżeli ta matka wierząca i ojciec wierzący widzą, tam widzą przyszłe dziecko Boże, sługę Bożego, naśladownika, naśladowcy Chrystusa, to on będzie go tak karcił, jak, podobnie jak Bóg, będzie w te ślady wstępował. Jak więc przyjęliście naukę o Chrystusie, tak w, nim, tak w nim trwajcie. Budujcie się na nim, zapuszczajcie korzenie. Jest takie powiedzenie w świecie. Najlepiej to iść środkiem. Środkiem, w sensie... Yy, Wiecie, żeby unikać skrajności, tak, czyli jest też powiedzenie unikaj skrajnych twierdzeń, skrajnych, czyli jesteś w towarzystwie, no to nie wypalaj z jakimś takim tekstem, który powoduje, co to, nie? I to prowadzi, politycy najlepiej tym językiem się posługują, prowadzi do takiego mdłego gadania, mdły, mdły język, eee, i jakby nie obchodzi mnie to, widzę to, ale jakby nie, nie, nie, nie wnikam w to zbytnio, że świat się takim językiem posługuje, środkiem, językiem środka, życie środka, nie? to o tyle w domu Bożym tak się nie powinno postępować. Nie ma czegoś takiego, wiecie, pójść środkiem, unikać skrajnych twierdzeń. Co to ma być? No my chcemy być Chrystusowi, no jeżeli nawet to, co miałbym powiedzieć, spowoduje nie w zamyśle, że chcę to spowodować, ale może spowodować jakieś poruszenie, jakieś wiecie, nazwijmy to aferę, że teraz ustalony ten ład, no coś się stanie, ale Jezus tak mówi, no to trzeba tak mówić. Nie bać się, bo w w innym przypadku nasz język stanie się dły. Będziemy, właściwie nawet gdybyśmy nic nie powiedzieli, to da, nadal będzie tak, jak jest. Jezus, gdyby poszedł tą drogą środka, zacząłby gadać i klepać, tak jak ci faryzeusze, to, to nic by nie było z tego. Zresztą by go nie ukrzyżowali, bo i za co. Oświadczam, nie mówię tego po to, aby wywoływać skandale i, i być kontrowersyjnym, jak to się mówi, ale żeby, żeby być Chrystusowym. Jeżeli trzeba powiedzieć, to mówmy. Jeżeli mogę milczeć, to milcz. Jeżeli nie muszę w tej sprawie zabierać głosu, coś mówić, to nie mówić. Ale na pewno to życie środka takie, a wiesz co, nie bądź zbyt gorliwy, no wiadomo, nie jestem zimny, ale no nie jestem też jakoś wybitnie gorliwy jak inni bracia, może siostry, ale jestem. No to chcę ci powiedzieć, że Jezus mówi, ale ja nie chcę, ja tak nie chcę. Wypluje z ust takie życie, nie chcę takiego życia. I my musimy wierzyć, że to, co mówi Pan, jest prawdziwe. I teraz moim celem nawet, jak ja tutaj stoję i mówię to wszystko, to nie jest to, żeby jakby was czy oskarżyć, czy wmówić wam takie życie, ale jeżeli nawet takie życie jest tutaj pośród, jeżeli nawet może zobaczymy, że z tego gorącego coraz bardziej stajemy się letni. Nic nie można nam zarzucić, ale też nie można przypisać gorliwości dla Boga, żarliwości. To, to ja mówię to, żebyśmy mieli w pamięci tę naukę. I... I w zasadzie zbliżając się do końca, chcę wam jeszcze powiedzieć, że zamierzeniem Boga jest, żeby z nami wieczerzać. Żeby być z nami. I zamierzeniem to jest największym pragnieniem Dziecka Bożego winno być Chcę mieć społeczność z Jezusem. I letnie życie, powiem wam jedno. Letnie życie charakteryzuje się tym oto. Nie ma ono społeczności z Chrystusem. Nie ma. Tam nie ma relacji z Chrystusem, wiecie? Tam jest jakaś, jakiś kręgosłup, tam jest coś zewnętrznego, tam coś jest to jest, nie można powiedzieć, że to jest totalnie zimne, tam jest nawet wiara w prawdy Boże, tam wszystko to jest, tam jest nawet skłonność do obrony wiary, do... ale nie ma tego jednego, nie ma tego wieczerzania, nie ma tego, że, że jestem z Nim, a tego pragnie Chrystus, do tego nas powołał, do społeczności ze sobą, do wspólnoty, jak czytamy ze sobą, nie powołał nas do tego, żebyśmy my wygłaszali teraz wzniosłe ideologie i opowiadali, o, że my to mamy taką doktrynę i teologię, bijemy wszystkich na łeb, ale powołał nas do wspólnoty ze sobą, do społeczności, do tego, co było zerwane od wieków, niemożliwe do osiągnięcia, a w Chrystusie stało się możliwe i realne. I dlatego Pan mówi tutaj słowa, które często cytowane są na ewangelizacjach, że oto stoją drzwi kołaczem, ale jak dobrze rozumiem Pisma i naukę Bożą, to to słowo jest skierowane do dzieci bożych. Że doszło tutaj do dramatycznej sytuacji, że w chrześcijańskim życiu Jezus stoi na zewnątrz życia. To jest obrazowe, tylko i wyłącznie obrazowe, co mówię, ale e, brakuje słów czasami, wiecie, żeby wyrazić, jak, jak pokrętne mogą być sytuacje w życiu, ale do tego dochodzi, do tego doszło w tym akurat przypadku w Laodycei, że e, w tym całym nawet przekonaniu, mniemaniu, jestem bogaty, niczego nie potrzebuję. Jedno można zrobić w tej sytuacji, jedną rzecz. Powiem wam, przyjdź do Boga. Boże, ratuj mnie. Panie, daj mi tych maści. Namaść moje oczy, Boże, żebym przejrzał. I żebyśmy zobaczyli nasze życie takim, jak widzi je Bóg. Takim, jak widzi je Bóg. I opadnie nasz zachwyt nad własnym, nad własnymi dokonaniami. Nad tym, co już osiągnęliśmy. W sensie, że jesteśmy wzbogaceni. Powiem Wam, ile czasami widzę yy, tam fundamentu, nawet nie ma. widzę oparcia się wśród ewangelicznych chrześcijan, protestantów, protestantów. Oparcia w tym, my to mamy teologię, my to mamy, a życia nie ma Bożego. Teologia, nauka, doktryna ma nas poprowadzić do Chrystusa. Ma nas finalnie doprowadzić do miejsc, gdzie spotkamy się z Nim, gdzie będziemy z Nim wieczerzać. I zobaczcie, tu nawet nie ma mowy o fast foodach. Tu nie ma mowy o podjeździe do, wiecie, do McDonalda, McDrive'a. Ciach, kanapa i do przodu. No tak było kiedyś, teraz już pamiętanie przyszło ale my mamy wieczerze, czyli mamy usiąść. Wiecie, co to jest Nie, Że siadamy, jak normalni ludzie, bierzemy, jemy, rozmawiamy, jesteśmy ze sobą. Nigdzie się nie spieszę. Nie ma tam, że wiesz, ja wciągnę tą kanapkę i właściwie nie chcę nawet z tobą rozmawiać, tylko lecę, Jul, bo ja muszę lecieć. Nie? Dokąd lecisz? I stąd... Jeżeli my życie z Jezusem chcemy tak prowadzić, że podjeżdżasz jak do McDrive'a, bierzesz kanapę i lecisz, to, to nie jest to. Wezwanie tutaj Jezusa i widzimy wyraźne pragnienie jest ku temu, aby otworzyć, aby usiąść do stołu, aby wieczerzać, aby być ze sobą, aby trwać w społeczności. I powiem wam, Pochodną tego, ja tak sobie to wyobrażam, powinna być ta społeczność, którą mamy też ze sobą. Mamy też ze sobą. I że, i że dobrze nam, w sensie, to, to jest z Boga. Słuchajcie, to nie jest tak, że y, jedni lubią, no to niech są, inni nie lubią, no to niech idą w, w góry czy jakoś tak. Nie, że, że to jest z Boga. Że to jakby to, co Bóg zrodził, no mnie popycha w tą stronę, że pragnę, że, nie wiem, nie lubię tego słowa, ale używam, je. Ja po prostu lubię to, tak, lubię, lubię tą relację, lubię tą społeczność I, i budzi się we mnie, tak jak tutaj czytaliśmy, budzi się we mnie wdzięczność, chwała dla Boga, dziękczynienie, że y, przyświeca mi ta świadomość, zapuszczam korzenie jeszcze, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. I będę się dalej na nim budować. Umacniajcie się wierze umiłowani. Chwała Bogu za ten czas. Módlmy się, tak? Tak miałem zakończyć. Módlmy się.